3, 2, unprofessional od bladego świtu. Czy to słychać? Ja się zapytam. Ja się pytam wszystkich, czy to słychać. Nie słychać? To teraz czy słychać? Słychać? No, to i, i tak cały czas za oknem jest. Od bladego świtu. To ja tutaj przypomnę. Przypomnę, tak. Czy panowie muszą tak napierdalać? Od bladego świtu? Gdzie nie podbijam karty na zakładzie? O siódmej rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nie No. Już możecie inteligentowi jebać po uszach od brzasku? No! To się czasem kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zastał dopiero nad ranem! No! I żebym się kompletnie spalił w blogach już na starcie! Gruncie kurwa inteligent załatwiony! Na dzień cały! No! I już, dziękuję bardzo. To ja to mam do powiedzenia. I co? Działo się? Dało się zamknąć? Dało? Ucichnął. No, jest wszystko w porządku. Tak, oś, a się nagle to się tak. to wszystko łączyć. A zabiję ich wszystkich. I to był początek podcastu Completely Unprofessional od bladego świtu. Od bladego świtu. Zaczynam znowu. Nie, nie, nie, mogę. No, teraz poszedł. A teraz to. Teraz to niech sobie on poobcina. Przyszedł gość taką. Dokładnie, normalny dzień świra mam pod blokiem przy takiegoś, z, z, taką, z taką małą, taką golarką, tak? Golarką właśnie. I goli sobie trawnik dnią. I, i, i, i. Teraz se poszedł z kolei do miejsca, gdzie miejscowe lumpy, żule tak zwane, biorą i się od, oddawają z potrzebę pod płotkiem i teraz tam sobie. Niech cię opryska! No. Jakiś, prawda, żul. Ciekawe, co się dzieje? Co się dzieje z moczem żula po oddaniu moczu przez żula na trawnik? Co się dzieje z takim moczem? Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj nadaję dla tych, którzy są zainteresowani sprzętem nagrywającym, to ja dzisiaj nagra nagrywam za pomocą mikrofonu pojemnościowego, który ma tę zaletę, że wszystko słychać nim nawet jakby teraz, na przykład chomik zaczął tupać w łazience, która tam dalej jest, to byście słyszeli tego chomika, jak tupie w łazience, bo tak właśnie działa. na pojemnościowy, że wszystko, słychać. I tę golarkę na zewnątrz też słuchajcie, Mmm, jest I słychać. Dobrze, ja chciałem się podzielić moimi newsami z dnia, więc tak, wczoraj była pikieta, przedwczoraj była pikieta, dzisiaj jest pikieta. Wolne konopie sobie mówią, że trzeba uwolnić konopie i je uwalniają pod sejmem, a potem ich aresztują, a potem ja mam ochotę wyjechać stąd do gdzieś, gdziekolwiek, żeby nie było taki takiego czegoś, że człowiek se chce powiedzieć głośno, że ja wierzę. Ja wierzę w konopie, to jest moja religia, palenie zielska. Może ja chcę mieć jajecznicę w głowie. Może chcę, może uważam, że to, to ta święta jajecznica w głowie, yy, która się robi z powodu palenia świętego zioła mądrości sprawia, że co prawda mam IQ 65 po dwóch latach palenia 10 skrętów dziennie, ale to ja czuję, że jestem mądry. I to, że ja czuję, to jest moje prawo czucia. I dobrze, I ja to popieram, żeby sobie taki każdy mógł człowiek jarać co chce i już. Nie no zupełnie poważnie, pewnie że tak, dlaczego by nie? No ale to nie da się, no nie da się przecież w Polsce trzeba mieć jedno zdanie na każdy temat. Nie można mieć dwóch różnych zdań, bo to już zasiewa niepokój społeczny. Nie da się, nie, nie wolno. Nie. Nic nie wolno, kurde, zakląć nie wolno. Nie wolno mieć innego za, nie wolno pikietować, nie wolno robić niczego nielegalnego, a wszystko jest nielegalne. Co jest. co nie jest legalne, a nielegalne jest to, co jakiś facet, który ma jedynie słuszny pogląd, powie, że jest nielegalne, więc w praktyce wszystko jest nielegalne, yy, co się nie zgadza z poglądami jakiegoś jednego faceta z krawatem gdzieś tam w urzędzie. W ogóle jesteśmy rządzeni przez krawaciarzy. Ten kraj krawatem stoi. Jakiś jeden krawat z drugim mówi mi, człowiekowi bez krawata, co ja mam myśleć, a ja mu mówię na to... Na przykład Kredyn. mówię, albo nie tak ja mówię tak. I to jest kurwa skandal. Oburzajmy. Oburzające to jest. Nie będzie mi krawacz aż pluł nam w twarz i w myśli, nam zasadzał. Doniczki ze swoją antymarihuaną. Może niech oni zaczną palić jakieś antyzioło albo coś. Nie? Jakiś taki. Aha, teraz uwaga, muszę uważać, jak coś robię nagrywając, bo teraz wszystko słychać. Na przykład, czego to jest dźwięką? Będą zagadki. Zagadki, kontest. Tfu, completely unprofesjonalne. Co to za dźwięk. Jeszcze raz, uwaga, co to za dźwięk? A no jaki to był dźwięk po raz trzeci ten dźwięk. No. I, i odpowiedzi proszę przysyłać do, na adres redakcja bo mnie one nie interesują w ogóle. Może ich zainteresują. A możecie je też wysłać do babci. Dawno nie gadaliście, z babcią pewnie. To wyślij do babci tą odpowiedź i napisz, że to był... To, co myśli, że to był. A ona ci powie, o co chodzi. A ty powiesz wtedy, że babciu, przecież podpisałem, bo mi pan kazał z radia, z podcastu. A babcia powie, ale o co chodzi, wnuczku? O co chodzi? No Babciu, jak to? O to, co zawsze. 200 złotek. A, proszę bardzo, proszę Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty zon. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że był dzień bez samochodu. Był dzień bez samochodu. Taka okazja i tak spieprzyć. A okazja była taka. Pisali, przejedź się komunikacją miejską, rowerem, a jeśli nie masz daleko do pracy, szkoły lub na zakupić piechotą. To ulga dla twojego portfela i korzyść dla zdrowia. No i ja dzisiaj patrzę, to skończyła się 22 września ta akcja, czyli dwa dni temu. Patrzę, dzisiaj no i, i ja tego nie rozumiem, to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo dalej jeżdżą samochody. Ja nie wiem, y, to, to wzbudza trochę mój niepokój, przecież taka dobra akcja, tyle za nią zapłacili e, z podatków naszych, no miałby dzień bez samochodu i przekonują, oni mają pewnie, że mają rację, i dobrze Mówię przejecie się komunikacją miejską, iść piechotą, to ulga jest i, i, i, i, i nie działa, no. Ja nie wiem, dlaczego to nie działa. Dlaczego to nie działa? Przecież to wszystko są takie dobre, ważkie argumenty. No, a ja miałem być na tym, na placu Defilat w Warszawie, bo 22, uwaga, miało być, miała być niezwykła rzecz za te miliony złotych w Warszawie podczas happeningu przy placu Defilat napisali, będzie można dowiedzieć się, jakie są korzyści podróżowania w inny sposób niż samochodem osobowym. Przekonamy się, ile wytwarzamy dwutlenku węgla! A, a. I, I jeżdżąc autobusem lub pociągiem, ile wytwarzamy dwutlenku węgla. No Mnie to nie interesuje. Mnie natomiast interesuje, ile wytwarzam metanu, puszczając bąka. To mnie interesuje. Dwutlenek węgla... Nie, mnie interesuje. No bo ja mam na takie zainteresowanie. Mnie interesuje metan. A dlaczego mi nie powiedzą? Oczywiście, że powinno być mierzenie wytwarzania metanu tak, też. A nie tylko dwutlenku węgla. To jest w ogóle dyskryminacja dla metanu. Uważam. Nie będzie tak. To jest skandal. Metan. Metan rządzi. Ja dam srał pies dwutlenek węgla. Teraz. No ale przekonamy się, ile wytwarzamy dwutlenku węgla. No i ludzie się przekonali. Ale nie rozumiem teraz tego, że oni się przekonali ile wytwarzają dwutlenku węgla i się dowiedzieli jakie są korzyści i przyszli oczywiście na pewno tu. Mnie nie wiem czy w ogóle ktoś przyda, ale na pewno musieli przyjść przecież że taka była fajna akcja I, yy, no i, i gdzieś dalej jeżdżą nie dość, że jeżdżą to ten facet z tą golarką co tu kosi ten trawnik on wytwarza dwutlenek węgla a on nie wie a przecież czy nie mógłby yy, golić tej trawy sierpem? no mógł i by powinna być jakaś akcja, uważam Kampania społeczna, nie gul trawy Golarką spalinową Gul sierpem Taka akcja, w sumie to jest dobry pomysł Jakby ktoś chciał kampanię zrobić Społeczną i dostał Dofinansowanie z Unii, to ja chcę 10% Od razu mówię 10% chcę jest racja najmniejsza. Tak i wtedy ja już od razu tutaj hasła No po prostu trzeba wziąć dzień bez samochodu I napisać dziś dzień bez koszenia trawy I będzie z koś, trawę z tyzorykiem, kosą albo sierpem. A jeżeli yy, pracujesz dla kogoś i ci się spieszy, to, to dwoma kosami na przykład, nie? To ulga dla twojego portfela i korzyść dla zdrowia. No tak, bo to ćwiczenia, kręgosłupa są i tak. No. Nie? I bezpłatne kursy obsługi CEPA na przykład. Można robić, można darmowe wypożyczalnie kos też no i, i dowiesz się, ile produkujesz dwutlenku węgla używając kosiarki spalinowej no no a jeszcze było na placu defilat tak że każde sześć zużytych baterii z okazji uwaga, uwaga, ja tu przypomnę to jest z okazji dnia bez samochodu więc co ma samochód do baterii nie wiem co ma, ale czemu nie jak już płacą za to, Ka więc tak każde sześć zużytych baterii chyba z tego samochodu czy coś będzie można wymienić na świetlówkę energooszczędną. Tak se, po prostu, tak z dupy. Tak przy okazji. Tada! No nie ma... Będzie można wsiąść do symulatora dachowania i przekonać się, na czym polega ekojazda. <grystanie> na czym polega ekojazda? Na tym, że się nie jeździ, zapewne, i trzeba mniej oddychać, najpierw się nie ruszać, bo wtedy więcej dwutlenku węgla się produkuje. Na tym polega ekojazda, że ta mrówka, co ci idzie po parapecie, jest ważniejsza niż ty. Na tym polega jako jazda. Jako jazda polega na tym, żeby sobie zrobić lobotomię mózgu, zostawić tylko płat przedni, i iść w społeczeństwo i jeszcze mówić innym, że to jest ekologiczne, jak ty nie myślisz, nie masz mózgu. Najpierw, że najpierw, w ogóle kurde nie żyć, bo po co? Przecież ekologia se sama poradzi. Najlepiej popełnić zbiorowe samobójstwo przecież. Człowiek jest najgorszym elementem ekosystemu. To człowiek smrodzi, hałasuje, pierdzi i opowiada głupoty i na koniec produkuje mnóstwo papieru i po to, żeby zapobiec temu człowiekowi należy jego zlikwidować tego człowieka. Dla ekologii dla dobra ekologii ja bym wyciął wszystkich ludzi oczywiście, że do wycięcia wszystkich ludzi potrzeba dużo papieru raportów, wniosków, analiz i wniosków też o dofinansowania do Unii Europejskiej która zapewne konsekwentnie zgodzi się na to, żeby ludzi wszystkich wymordować dla ich własnego dobra a dokładnie mówiąc dla dobra planety no, bo to ważna jest planeta przecież, nie? No, no to, to jest logiczne wszystko, ale to nie ma znaczenia, że to jest logiczne, czy to nie jest logiczne, bo ty nic nie ma znaczenia, bo to wszystko, ten kraj, w którym żyjemy, to jest dom wariatów, to jest jeden wielki burdel, to jest jakiś... nie wiem, co to jest już, nie wiem, da się tego opisać. Tutaj nie ma nic sensu. Doszukiwanie się sensu powoduje, stanie się debilem do kwadratu, bo do tego, że człowiek to się szukuje sensu, zacznie wymyślać sobie rzeczy, jakiekolwiek, byleby coś miało sens. I wymyśli sobie, że tu albo to UFO rządzi, albo to Żydzi rządzą, albo to naj nowa kontrola świata, czy jakaś najwyższa kontra świata, że jakieś tam inne. No i będzie wymyślał te rzeczy, bo człowiek nie jest w stanie, normalny człowiek myślący, choć głupi, nie jest w stanie zaakceptować myśli, że wszystko, co się dzieje, to jest jedna wielka głupota. To jest zalew głupoty jednych durniów, którzy zmuszają innych durniów do robienia tego, co ze ci pierwsi wymyślą. Albo jeszcze ci zerowi, wcześniejsi durnie, bo ich tak nauczyli tych pierwszych durniów, że tak trzeba myśleć. W durnych szkołach, które są wylęgarnią, istną wylęgarnią głupoty. W razie potem rozłazi na cały świat. I potem ktoś próbuje tym ludziom wytłumaczyć najprostsze rzeczy, jakieś zasady logiki tu wprowadzić. I nic się nie ta, No. Bo logika jest nieekologiczna i nie ma racji bytu w świecie, gdzie obowiązuje polityczna poprawność. Uyyee! Powiedziałem swoje. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Jakie argumenty są tu jeszcze na tej Bez dzień, bez samochodu. W polskich miastach ponad połowa podróży nie trwa dłużej niż 15 minut. No... i? No, przez 15 minut samochodem, no czyli 14 minut, 10 minut... Przez 10 minut samochodem można pojechać na drugi koniec miasta. W polskich miastach, w większości w małych. Bo to w dużych nie, małych to pewnie. Ja mieszkałem w Oświęcimiu, to w 15 minut to ja wyjeżdżałem zawsze poza Oświęcim, bo nie było takiego w ogóle miejsca w mieście, 50 tysięcy ludzi tam mieszka. Nie da się tam jechać dłużej niż 15 minut, bo się już jest za miastem. Tam podróż gdziekolwiek, skądkolwiek, zawsze trwa mniej niż 15 minut. I oni tu piszą takie durne badania i wyciągają wnioski. Jakie? Zamiast samochodem odległość ta może być przebyta komunikacją publiczną lub rowerem. No może być nawet przebyta na wózku inwalidzkim, tylko co z tego? Wniosek z tego płynie taki, że w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców w ogóle nie powinno być samochodów. W ogóle nigdzie. Nie? Czyli dostawy potem jedzenia, na przykład lekarstw, mleka, jajek powinny się odbywać piechotą. Najlepiej do sklepów. Bo zamiast samochodem odległość ta może być przebyta piechotą. Albo rowerem. Nie, może być. No, no nie. Pewnie może być. Może być. Wszystko może być. pewnie że może być. Komputerów też nie. Możemy się obyć bez komputerów. Nie? Coś może pewnie wyliczy sobie, że y, większość rzeczy, które robisz na komputerze można wykonać za pomocą kartki i ołówka. Można. No... Pewnie można. No i pewnie to nawet ekologiczne jest, bo się zrobi papier z zużytego papieru toaletowego, a ołówek z paznokci poobcinanych na przykład. O, i będzie ekologiczne. No można. No, tak. No to więc jak przyjdzie taki ekolog i daje ci takie argumenty, to, to co ty powiesz? Powiedz, nic mu nie mów, tylko go kopnij w dupę i wyrzuć z domu, bo przecież to jest idiota. Nie? Ci będzie wmawiał teraz, że ty nie powinieneś żyć dla dobra planety to ty nie żyj, nic nie rób, nie wolno. No, po prostu ktoś zatracił yy, sobie, jak się to mówi, te proporcje, proporcje, no. A poza tym, ja mam w dupie planetę, ale ja smrodził, oddychał głęboko, produkował dwutlenek węgla. Kupię se motor, który najbardziej smrodzi e, środowisko naturalne. Dlaczego? Bo ja umiem liczyć, i wiem, że choćbym nie wiem jak smrodził tym wszystkim to i tak nie ma to najmniejszego znaczenia bo oceany smrodzą tak bardzo wywalają tego dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych tyle do atmosfery, że ja ja jestem y, mniej więcej w stosunku do tego tym czym włos na rzęsie mrówki w stosunku do góry Giewont jest no, moja cała działalność więc mam to w dupie znaczy nie moja, moja plus 6 miliardów innych ludzi o tym mówię, to a nie tylko moja, moja to, to, to już w ogóle nie umiem porównania nie umiem głupi jestem trochę, ale takie mam poglądy na ten temat, dziękuję bardzo za uwagę co jeszcze piszę na stronie? ruch poprawia kondycję samopoczucie, zapobiega chorobom tak, pewnie Eee, powinien jeszcze dopisać, że Bóg przychylniej patrzy na tych, co nie jeżdżą samochodem. Bóg kocha tych, co jadą rowerem, albo inne tak. No i czemu zatem nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i do pracy, szkoły, czy sklepu nie pójść piechotą? No ja powiem, bo wtedy wdychasz te wszystkie spaliny tych innych ludzi, co jeżdżą samochodem. Jeździł ktoś na rowerze? Pewnie nawet nie próbował jeździć na rowerze, ten facet co to pisał. Nie, może no, jeździł. jeździł, ale pewnie nie zwrócił uwagi, że stojąc za samochodem w korku albo jeżdżąc koło nich, wdycha sobie bezpośrednio te wszystkie spalinki, Ja ci inni w samochodach, co mają klimatyzację, zamknięci siedzą w... i tak dalej, no... się wdychają, ale rower wdycha więcej, bo jedzie sobie tą ulicą tak na pałę. No to co, co w tym jest takiego znowu bardziej zdrowego, to ja nie wiem poprawia kondycję. Poprawia, dobra. No nie, no, tak naprawdę to jeżdżę na rowerze, ja lubię strasznie rower. Więc to tym bardziej jest argument na to, że mam rację. Bo mówię to wbrew swoim interesie, bo ja bym wolał, żeby wszyscy jeździli na rowerze. By było fajnie. W ogóle ludzie, jak jadą na rowerze, są fajniejsi się robią, niż jak jadą samochodem. Jest tak w Polsce, że jak jest rowerzysta i jedziesz z rowerzystą to się wszyscy zacząłem uśmiechać do siebie jakoś się pomagałem, tak fajnie jest ludzie tacy milsi są, a jak ten facet sam wsiądzie do samochodu bo ciebie jedzie drugi facet w samochodzie, to wszyscy na siebie warczą no bo im jest ciasno i nie mają miejsca i się wszyscy spieszą, a na rowerze ludzie tacy są luźniejsi, bo im wiatr wieje, słońce świecia, bo deszcz pada, nawet kurde w deszczu, jak stoją na ulicy w deszczu, to narzekają w samochodach że są korki, to korki, deszcz pada, ślisko be, be, be. A na rowerze jedzie, moknie i i tak jest zadowolony na tym rowerze. Bo że se jedzie tym rowerem. To fajne są rowery, ale to się tak tego nie mówi ludziom, że żeby im ściskać pierdoły, że w każdym mieście właśnie nie powinno być samochodów, jeżeli podróż trwa tam krócej niż 15 minut. No 15 minut. Ponad połowa podróży nie trwa dłużej niż 15 minut w mieście. Goodness gracious, no no to, to takie dziwne dane jakieś to takie szokujące ma być tak ale to najgorsze jest że to jest szokujące bo człowiek jak widzi takiego newsa to się nie zastanowi nad tym że polskie miasta to nie jest Kraków i Warszawa tylko większość jest dużo mniejsza i w większości miast w każda podróż trwa krócej niż 15 minut w takich małych no e, bo sam się szybciej jedzie no więc lepiej dobrze, ale co oni, tu, co oni tutaj oni tu właśnie tak namawiają cię Czemu zatem nie połączyć przyjemnego z pożytecznym i do pracy szkoły czy sklepu nie pójść piechotą? No więc ja się pytam, które to jest to przyjemne i które to jest pożyteczne? Pożyteczne to jest to, że będziesz trzy razy później, tak? W sklepie, w szkole i w pracy i, i do, w sklepie, tak? Że więcej czasu stracisz, to jest to pożyteczne? Aha, i to trzeba połączyć, ten pożytek, z przyjemnością, czyli wdychaniem spalin, jazdą po dziurach, bo dróg rowerowych nie ma i nie będzie... Eee, narażaniu się na tym, że cię każdy debil może zabić od razu, na dzień dobry, w samochodzie byś przeżył na rowerze gorzej no, ty, no to takie rzeczy, tak? to fajne, bardzo duża przyjemność i pożytek jest elegancko eee, rozumiem jakby tutaj było tak, że są drogi elegancko-rowerowe wszędzie i to nie polega droga rowerowa na tym, że się jedzie po krawężniku pomiędzy dziurami ja widziałem takie drogi rowerowe, co prowadzą w drzewo i potem go mijają, jadą dalej Albo najczęściej droga rowerowa w Polsce polega na tym, że jest kreska i to jest kreska, która jest narysowana w połowie chodnika i ty masz se jechać tam. Ja potem się dziwię, no przecież pan ma drogę rowerową, nie? To ja się zamienię z panem, panie z Mercedesa pan jedź po tym chodniku, a ja se pojadę pana drogą, tą równą, a pan se jedź tutaj, po tym krawężniku i po tych wybojach dziękuję bardzo, A potem pan przyjdzie i jeszcze raz mi pan takie głupoty pogada i powiedz, że dlaczego panie rowerzysto jedziesz pan ulicą? Przecież masz pan dr piękną drogę rowerów. Zrobioną z jednej kreski. Eee, no więc ja mówię, że to, to głupie, to jest dosyć. Więc nie, w Polsce to, to nie jest jakż takie znowu, aż tak przyjemne, ale jest, pewnie, że jest, no jest przyjemne, pewnie, że jest przyjemne, a dla mnie jest przyjemne, dlatego ja jeżdżę tylko rowerami wyłącznie i jednośladami wyłącznie jeżdżę. Wyłącznie. A dzisiaj, dzisiaj to taka propa. Dzisiaj miałem jechać. Uwaga na jazdę! Pierwszą jazdę motorem! Ale nie pojechałem, bo instruktor mi napisał, że miał wypadek jakiś na motorze. Moto wypadek miał ja nie wiem o co chodziło, ale teraz to ja już się całkiem boję, bo nie dość, że pierwszy raz będę takim dużym motorem jechał, bo jeździłem go małymi motorkami, już nie mam co tak bać, rany przejeździłem 20 tysięcy kilometrów po całej Polsce, po miastach po, poza miastami, wszędzie, nie? A się boję się, stresuję się lepiej się wolę postresować i, i uważać niż potem być pewny siebie i wylądować na słupie więc dobrze może, że się będę stresował będę się stresował celowo a, stresujemy się jazdą, motorem w ramach nauki prawa jazdy. Czy ja mówiłem? Mówiłem. No i tak, i tak tego. Aha, no i właśnie, no i teraz nie dość, że się tak stresuje, już, bo duży motor i w ogóle nowość, wszystko takie, nie wiem, co się, czego się spodziewać, jak to działa w ogóle. No i i nie dość, że to, to jeszcze się teraz dowiaduję, że mój instruktor odwołał pierwsze zajęcia, bo miał wypadek. No to rewelacja, będę się uczył z instruktorem, który zaczyna zajęcia od tego, że ma sam wypadek na motorze. No, to co może ja go powinienem uczyć? Nie no, może tak naprawdę to nie wiadomo co chodziło, to. Nie, ale no podejrzewam, że no, gość jeździ tylko liczył na to, że ktoś inny jeździ umie i pewnie ten ktoś inny nie umiał jeździć, więc się w niego wrypał. I jak znam życie, to to jest wina tego kogoś innego. E, no, ale to. i tak się człowiek nie czuje pewniej. To, to nie jest takie pokrzepiające na duchu, że właśnie pana, pana instruktor miał gdzieś wypadek. Wie pan, no to zapraszam na kurs że bardzo, pan se wsiądzie Ja pana nauczę jak się jeździ Tylko wie pan, tak pan ostrożnie jeździ Bo wczoraj miałem wypadek i... No nie wiem Nie, nie, nie, nie, nie. Hej, ja znalazłem spoty radiowe Jeszcze ich nie słuchałem tak, pan się zamknie. Cicho, shut up! Zawiesiło się wszystko. O, mobilki! Cicho, cicho, cicho. Uwaga, spod radiowy akcji jazda bez samodu nie słuchałem, to jest poranna. Mobilki, właśnie. mobilki! Jak tam dróżka do kiosku? Witam, kolegę. Stoimy jak co rano. A co tam u ciebie? Utknąłem pod blokiem, po bułki nie mogę dojechać, no masakra! Co zrobić, kolego? Nie mamy wyboru. Odbiór. Ty masz wybór. Krótkie trasy pokonuj piechotą, a nie samochodem. Oszczędź sobie i środowisku spalaj kalorie, a nie benzynę. Kampania Ministerstwa Środowiska finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i, I Gospodarki Unia Wodnej. Ten głos taki. Ten głos, zatrudniono ten głos Po to, żeby na was zrobić wrażenie Żebyście wyszli z samochodu Bo jak ktoś powie takim głosem To go to przekona na pewno Dobra, a popołudniowy czym się różni? Co to są kurde mobilki w ogóle? Mobilki hmm. Mobilki, mobilki, kto mi powie jak najlepiej Dotrzeć do kiosku na osiedlu? Witam kolego, zakładasz buty I idziesz chodnikiem Po drodze spalasz kolego kalorie I oszczędzasz na benzynie w Szerokości życzę Dzięki, kolego. Ty też krótkie dystanse pokonuj piechotą, a nie samochodem. Oszczędź sobie i środowisku. Spalaj kalorie, a nie benzynę. To zrobić... Kampania Ministerstwa trzeba. Środowiska finansowana przez Narodowy Fundusz... Tak, Fund... wiemy, muszą zawsze te pierdoły powtarzać. Ja bym powiedział, kolego, oszczędź wstydu sobie i nam i nie puszczaj nam takich pierdół. Takby jakby człowiek nie wiedział, że może jak chce iść sobie do sklepu. Nie, to czemu powiedzieć, bo człowiek nie wie. On to całe życie żyje, nie wiedząc, że można do sklepu chodzić piechotą on, jemu to trzeba powiedzieć za ciężkie pieniądze, wydane na wypłatę dla pana, co mówi grubym głosem, yy, bo on jest debilem kompletnym, on się wczoraj urodził i on nie wie, że może iść do sklepu piechotą, nie, nie wie. I jak mu powiesz, to on pójdzie. Na, tak, na pewno pójdzie, tak. Więc ja nie rozumiem całego tego kretyńskiego koncepcji takiej kretyńskiej, robienia takich spotów i akcji. Yy, rozumiem, żeby przypominać ludziom, że są rowery, no nie wiem, bo w ogóle, nie wiem, żeby im przyszło do głowy, bo czasem człowiek nie zapomni po prostu, bo żyje i pracuje i mu jest trudno w życiu. Pójdźmy coś. No, właśnie, jak sobie chodzi. I on nie ma czasu, żeby się nawet zastanowić, że hej, kupię se rower. No to, to można powiedzieć, hej ja kup se rower. Ale to się mówi raz kup se rower, a nie się mu tłucze do głowy jak w najgłupszy sposób jakąś propagandą, że a, mobilki, mobilki. I co, on sobie pozna jakieś mobilki i będzie ten... I potem będzie chodził po ojcu i mówił, kolego, jeździ na rowerze, nie? A czek mu potem pokaże środkowy palec samochodu, że stoi w korku. No ja w sumie... No, tak naprawdę to jest pierońska satysfakcja, jak jeżdżę tym rowerem i mijam wszystkie korki, a tam ludzie siedzą tacy znudzeni w tych samochodach. bo no, faktycznie debile se muszą pojechać samochodem, bo to jest taki cool, jadę samochodem, stary. Taki maluch 2009, no, ale jadę, samochód mam, nie, albo se kupi, kurde, stary Porsche se kupi, takie se kupi za pensję całego życia. Kupi se, wyjedzie 100 metrów i stoi w korku. Nie, a obok niego rower. Fiu, fiu, fiu, fiu. Trzeci go tam zarysuje na... No i gość wychodziła. Po czym i tak musi wrócić i stać w tym korku i stać w korku. A jak wraca, do z pracy staj w korku. No. I kupił se samochód po to, żeby praca, z, droga z domu do pracy trwała godzinę. Bo jak do tej pory jeździł rowerem... Eee, no W sumie to pewnie nie jeździł rowerem, bo jakby jeździł rowerem, to by pewnie dalej jeździł rowerem, a nie stał w korku jak idiota, no ale on woli stać w korku jak idiota, bo mu no to jest o, wygodnie. No i też uwielbiam takie potem eee, argumenty, że a w zimie czym będziesz jeździł? No no tak, no, no rzeczywiście no w zimie to nie będę jeździł, ale kurde rok się nie składa cały czas zimy, hello, nie? Składa się. Najbardziej o tej zimie mówią ludzie, jak stoją w upale, w samym środku korku. Przecież to nic, tylko wziąć, siąść na rower, jechać tą samą trasę normalnie. To nie, oni stoją. I jak się go zapytasz, to on ci powie, a czym będę jeździł w zimie? A co ci to, kurde, obchodzi? Będziesz się w zimie zastanawiać, czy będziesz jeździł. Nie ma zimy, nie? To, jest, to nie jest śnieg. To są stokrotki, kurde, a nie śnieg, stary. Wysiądź z tego samochodu, bierz rower i jedź, albo chodź bo jeszcze masz nogi w dupie po coś masz te nogi, nie po to Bóg nam dał nogi, żebyśmy gaz naciskali żebyśmy pedały naciskali za przeproszeniem tylko żeby chodzić czasem, jeździć to bardzo fajne urządzenie jest naprawdę równie. no więc to po prostu to zwykłe a nie tam ludziom pierdoły opowiadać o kaloriach, tutaj głupoty gadają a ja chcę mieć kalorii, ja za mało mam kalorii nie chcę spalać wcale kalorii. Czemu wszyscy mają spalać kalorii? Końcu, że ludzie mają w dupie kalorie, ludzie mają w dupie dwutlenki węgla i ekologię też mają w dupie. Ja Więcej powiem, nad pieniądze wydawane na nie mają głęboko w samym środku dupy, bo oni sobie wydają pieniądze chętnie, żeby mieć ten komfort to im trzeba powiedzieć, żeby sobie wyświadomić, że to nie jest komfort, jak stoisz cały czas w korku, bo jak sobie jedziesz rowerem, to wcale nie jest ani tak męczące, ani nie jest jakieś takie przykre. Znowu, że nie można jeździć, możesz sobie jechać, jedź co samochodem, jak ci pada. Proszę bardzo, jedź sobie w zimie, a reszta to co? Jak się usprawnić? nie, jak bo po jakiego wała się w ogóle usprawniać? Każdy ma sobie prawo jechać czymś chce i dobrze robi. I mówię, weź se człowieku zdaj sprawę z tego, że masz wybór, nie bądź idiotą i nie rób tego, co inne lemingi, że musisz jechać samochodem tylko dlatego, że wszyscy muszą jeździć samochodem, bo nie muszą, ja nie mam prawa jazdy i se żyję, rewelacyjnie sobie żyję, no, bardzo dobrze żyję żyję sobie fajnie, se żyję i co to są te kurde mobilki w ogóle? Co to są mobilki? Kto tak mówi? Ja byłem na CB radio, gadałem często i w życiu, całe życie, no kurde, nie całe życie, ale parę lat, gadałem, gadałem przez CB radio i nigdy nie słyszałem mobilki. Co to są mobilki? Kto tak mówi kurde mobilki? Mobilki? Nie było mobilki. Aczkolwiek to nie wiem, może i mówię o tych mobilkach, bo, bo, nie mam taki slang, bo, bo, bo, bo ja nie słuchałem kanału to tam 19 chyba. Gdzieś sekadałem kierowcy. Mobilki. Kurde, mobilki. Ja pierdział. I Kolego, kolego to, kolego tamto. Kolego. Weź se kolego. Kolego, loda sekup, kup. Kolego, sprzedam ci, sprzedam ci hamburgera, żebyś miał co jeść w tym korku. Hej, to jest dobry pomysł na biznes w ogóle, wiecie. W Chinach, yy, z, na granicy Szang, nie, na obrzeżach Jakie tam to duże miasto? Nie wiem, że Szanghaj. Nie, no chyba Pekinu, Pekinu. Tak, na obrzeżach Pekinu w Chinach proszę Państwa jest korek. Korek ma gdzieś około 100 km, mniej więcej. No i on sobie tak będzie do... A już może go nie być, bo do września. <śmiech> nie, tak normalnie w Polsce się pyta, no kiedy korek będzie? No tak do 18, a w Chinach do kiedy będzie korek? No do września. No i tak pisało, że korek ma być do września, bo tam remonty robią, ale nawet bez remontów to tam są takie pierońskie korki, bo Chiny się tak szybko rozwijają, że nie nadąża na za tym infrastruktura. Więc o, się dowiedziałem, że ludzie kupili w tym roku więcej samochodów niż w ciągu i tutaj zapomniałem kiedy. O, dzwoni mi telefon. Super, dzwońcie mi teraz, najlepiej jest. Nie będę odbierał. Do widzenia. Nie. Nie ma. Buntuję się. Nie odbieram więcej telefonów. Dobra noc. Nie chcę więcej żadnych telefonów. Muszę się poekscytować trochę, bo ja kiedy i gdzie i z kim. No nikt mnie nie chce słuchać jak się ekscytuje. Się za mało ekscytuję. Wszyscy się za mało ekscytują. Wy nudziarze w tym nudnym kraju. Czy wy macie uczucia? W dupie macie uczucia. bo, bo nie, nie widać ich. Po prostu ich nie ma. Macie ich schowane w majtkach. Gdzieś tam siedzą to trzeba po prostu ściągnąć te majtki. Niech te uczucia wyjdą na światło dzienne. Muszą być wszędzie uczucia i emocje, bo inaczej świat jest nudny. To nie jest życie. W ogóle to, co ludzie w Polsce prowadzą, to nie jest życie. Jak można to nazwać życiem? To już taki eufemizm jest straszny. Życie. Albo to jest raczej parodia, albo ironia. Można ironicznie tylko mówić o Polakach w większości, że żyją. Oni nie żyją, oni sobie są. I tyle. Trwają sobie, oni są jak automaty przychodzą do domu, w domu robią to co trzeba, rutynowo, jedzą rutynowo, oglądają telewizję, która sama z siebie że jest rutynowa, zdostosowana do egzystencji Polaków. I co, śpią, i potem praca, i, do, i ten, ten. I najciekawsze wydarzenia w życiu to też i komunie, i śluby, i pogrzeby i Koniec, życie Polaka. I nic więcej nie robią oprócz tego. I problemy mają, tak jak i im jest coś, jakieś radio albo telewizja przedstawi. I kupują wszystko, komunikaty poranne południowe i mobilki. Potem chodzą i mówią, mobilki, mobilki. Jak tam coś tam, mobilki. Mobilki. Kolego, masz już mobilki? Mobilki. W ogóle o co tu chodzi te mobilki? To nie wiem, znaczy o co chodziło w tym spocie, że to samochód mówi do samochodu? Czy rowerzysta mówi do kogoś w samochodzie? To jak że mówić rowerzysta właściwie? No przecież co, on siedzi z tym CB radio w, w ręce i jedzie? No Ja tak robiłem niby, ale to trochę głupie chyba, nie? Mało ludzi tak robi. Siedzi i gada, nie? Nie rozumiem. Nie, to chyba do siebie gadają. Że, że korki, Tak. No. ale to, to jest depilna w ogóle reklama, bo ona pokazuje, że korki są fajne, bo można se fajnie pogadać przez CB Radio. No. no i to jest taka w ogóle nieprzemyślana reklama, uważam. No bo po tej reklamie to ja mam ochotę kupić samochód tylko po to, żeby móc stać w korku i gadać przez CB Radio, bo se lubię pogadać i też lubię CB Radio, ale w ogóle to już nikt nie gada właśnie przez CB Radio, odkąd komórki komórki zabiły CB Radio, a takie było fajne, a było fajnie. No, a ja wiem co zapomniałem zapomniałem nowe, nowy odcinek yy, zapomniałem nowy odcinek poezji napisać i wymyślić i wygłosić, to ja może wejdę i napiszę, to ja żegnam państwa bo ja idę pisać ogólnie to yy, aha, aha, no jeszcze jest dobrze to tak brzmi ogłoszenia duszpasterskie ogłoszenia nie, nie, nie śpiewa się ogłoszenia Kościele. To jest jakaś znowu dyskryminacja. Dlaczego się nie śpiewa? Wszystko się powinno śpiewać, nie? Napisał tam jakiś facet, powiedział, że podobno ten, kto śpiewa, to się dwa razy modli. No to dlaczego nie ogłoszenia dusz pasterskie? Ogłoszenia dusz pasterskie. Nie? Dzisiaj Kowalski dał na tace jedynie dwie dychy. No. Kowalski, daj nam więcej, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Kowalski. <śmiech> Jakoś tak. Nie, Ale dobra, ogłoszenia mam takie, że ja się tutaj restrukturyzuję. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Restrukturyzacja jest tą odpowiedzią. Restrukturyzuje sobie nazwy, bo Completely Unprofessional to jest dobra nazwa, bardzo dobra, jest fantastyczna nazwa z tym, że jest do dupy bo jest za długa a powinna być krótka i ja mam lepszą nazwę która jest po polsku po prostu muszę się dostosować do poziomu ogólnego dybilizmu. ja nie mówię tutaj bo o słuchaczach, bo słuchacze przeszli test każdy kto chce słuchać podcastu Completely Unprofessional Musi przejść przez test e, Homera Simpsona. Inaczej mówiąc musi e, umieć przeczytać informacje i pytanie czy jest mądrzejszy, nie, czy jest niegłupszy od Homera Simpsona i jeżeli zaakceptuje to przechodzi dalej. Więc już wiem, że to nie do was mówię i to nie jest tylko kurtuazja, takie trudne słowo radzę sprawdzić, nie jest to tylko kurtuazja, jest to prawda. Też trudne słowo, rzadko używane i yy, tak, no to, to też wyjaśnię dlaczego podcast ma tak mało słuchaczy no ale ja chciałem rzec, że to mimo wszystko jak dla tych nowych słuchaczy, którzy jednak jakimś cudem przejdą, bo są też tacy co przeszli, chociaż przejść testu nie powinni ja ich wyrzucam, jak znajduję, ale mi się nie chce. Co mnie tam obchodzi? No tak, mi się chce wszystko. No, tak jakbym tracił czas, kurczę, robiąc coś poważnego, żeby wszyscy z dupy wy wybierać. No, niech te same zdechną, odpadną i wyjdą. To będzie, nie? A... A ja nie będę tracił czasu, żeby się każdą wszą pojedynczo zajmować. Tak samo, daj samej zasady, ja nie będę wyrzucał słuchaczy po kolei, żeby im testy robić, no niech się bawią jak coś, tam najwyżej nie zrozumieją, i potem, potem będą skandaliczne pisać komentarze, nabijasz się z kościoła na przykład, powiedzą, nie? Co widać od razu, że kto jest debilem, a kto nie, bo debil nie ma poczucia humoru przede wszystkim, po tym poznać debila, debil nie ma, no nie ma, bo po prostu nie ma inteligencji, a humor nie można mieć bez inteligencji, można mieć szczątkowy humor który polega na tym, że człowiek sprywa, ho, ho, ho, jak zobaczy, że facet drugiego kopnie w tyłek, prawda? Albo mu rypnie tortem w nos i wtedy to jakby ho, ho, ho, śmieszne. A to jeszcze nie jest poczucie humoru, tylko jest takie szczątkowe poczucie humoru, takie na bardzo najniższym poziomie, do którego ja też się często odwołuję nierzadko, się odwołuję do tego poczucia humoru, zwłaszcza w książce Teoria Portali, takiego nadziubałem, wiedząc, że większość ludzi książek nie czyta, więc chcę zachęcić tych, co ich nie czytają to właśnie ci trochę debilkowaci żeby coś dla nich było dobrego też, bo ja lubię ich no, chciałbym im coś dać żeby poczytają się, pośmieją nie, tam, tam różne takie fragmenty są wszyscy się nie zrozumieją, powiedzmy 90%, no ale co będzie 10% i się pośmieją, po co mała śmieszna książka była, bo ktoś kogoś kopnął w tyłek nie, i co mi to przeszkadza, nic dobrze, szara. szarab, szarab teraz, tak, to ja chciałem powiedzieć, że dla tych właśnie ludzi, nie, z myślą o tych ludziach, którzy nie znają języka angielskiego, że powinna być pierwsza grupa inwalidzka, jak dla mnie, tak, oceniając rzeczywistość, to ja bym uznał, nie znam angielskiego ludzi, którzy nie mają, do, do, wpisałbym do pierwszej grupy inwalidzkiej. Tak, tu jest, tada! Bo to jest kalectwo, nie? Z drugiej strony, właściwie wychodzi na to, że ja kopię kalekę teraz, jak ktoś nie zna angielskiego. No niestety na no to wychodzi, że tak. Ale dobra, to brato, No to, to, to trudno. To, to, to, to poczułem się tak gorzej teraz. Czułem się niekomfortowo sam ze sobą. Poczułem się, że muszę sodać dać w pysk. A -ha -ha! A, przepraszam bardzo, sam siebie. Martin shut up. uspokój się. Uspokój się. Uspokój się. Rozmowa kontrolowana. To zmowa Anarchia. Kontrolowana. Anarchia. No dobrze, już ja się uspokoiłem, to ja mogę teraz dokończyć <głos> w spokoju. <głos> już porelanium. To, co ja to mówię? Aha, no więc myślą o tych ludziach, ja mówię, muszę robić restrukturyzację i. E. m mm, E. Mm. <głos> Łapiemy się, czekajcie. E, e, rodzi się. E, nie, już. E, a i zmienić nazwę z Completely Unprofessional na nieprofesjonalny.com Nie wiem, teraz będę używał nazwy nieprofesjonalny do różnych projektów swoich, czyli na przykład Completely Unprofessional będzie miało jednocześnie adres podcast.nieprofesjonalny.com Nie, od razu lepiej Może być też, a może zrobić tak kompletnie.nieprofesjonalny.com Nie, to jest takie jałowe takie jałowe w ogóle, jałowe a to będzie po prostu podcast.nieprofesjonalny.com już działa, można, można i teraz te inne rzeczy co robię to też wiem, na przykład sklep.nieprofesjonalny gdzie coś kiedyś może, być może kiedykolwiek ktoś zrobi no i może zrobię nie wiem co jeszcze może nieprofesjonalny, jeszcze powinienem kupić domenę nieprofesjonalna i nieprofesjonalne bo tak mam ograniczoną ilość nie, bo tak co, nieprofesjonalny.com a po co ja to mówię Skasujcie to z głowy, bo mi teraz ktoś kupi domenę i co? I podkupi mi i potem znowu będzie chciał jakieś debilne 10 tysięcy złotych za domenę. Ja nie wiem skąd się ci ludzie biorą, nie? Co Kupują domeny jakieś, jakiegoś gościa, co na przykład blog prowadzi albo coś tam. O, do, do radia kontestacja, przyszedł gość, sobie kupił domenę kontestacja.com, nie? mamy kontestacja. My mamy kontestacja. To ja mam.com. kontestacja.com, no. Ale to on ma kontestacja.pl i przedkupił kupił se i teraz i pisze listy, nie? I mówi, że chce za to 100 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych. Nie, nie pamiętam już ile chce, ale chce jakąś w ogóle z kosmosa wziętą cenę, więc puknęliśmy mu w głowę w tym mailu, czyli nie dziękuję. W między wierszami pan jesteś nienormalny chyba? no i kiss my i tak dalej, no i tyle, nie? Ale coś, ci ludzie naprawdę wierzą, że ktoś im tyle da, za, tak? Tak, to, no to wierzcie dalej, proszę bardzo, dziękuję. Nie wiem, czy to kiedykolwiek ktoś kupił. Ludzie nie rozumiem, że wolny rynek nie polega na tym, albo sprzedawanie nie polega na tym, że ty sobie powiesz dowolną cenę i ktoś musi kupić, bo ma obowiązek, nie wiem, czy coś. W ogóle ludzie sobie wymyślą cenę i czekaj aż ktoś kupi. I nawet się nie zastanawiam nie zastanawiam nad tym, że temu komuś też się musi opłacać, a nie tylko tobie się musi opłacać. To nie jest jakoś tak ten. Ja nie wiem, taki współczesny świat tak wychowuje ludzi, że oni się w ogóle nie zastanawiają nad tym, z kim robią interes. Że, że jemu też ma się opłacić, na tym polega interes. Ludzie naprawdę uwierzyli w te bzdury, że jak ktoś sprzedaje, to on wyzyskuje. Że to tylko jemu się opłaca. Każdemu, kto sprzedaje, to się tylko jemu musi opłacać. A wszystkim innym to, to nie, to niech wyzyskuje, im się to nigdy nie opłaca. Nie? No i potem przychodzi taki debilegi i będzie sprzedawał po jakichś kosmicznych cenach i, i się dziwi, że nikt nie chce kupić. Jak to możliwe? Przecież teoria była taka, że powinien. No teoria była stary, tylko że tę teorię wymyślili kompletni idioci. No więc sorry, że nie działa. <grych> to tak, to posłuchaj może kogoś innego niż Karola Marxa, na przykład. Nie? albo innych tam, żeby jeszcze Karola Marksa, on przynajmniej był ekonomistą, ale ludzie, ci, co po nim przyszli, to już ja pierdzielę to po prostu. Nie, nie wchodźmy w ten, nie, nie, szarab, szarab, szarab, szarab, szarab, szarab, szarab, szarab, koniec. Najgorsze w tym wszystkim w gadaniu do mikrofonu pojemnościowego, takiego studyjnego jak tu mam jest to, że słychać wszystko a ja już mówiłem, ale w szczególności słychać przyciśnięcie klawisza myszy, tiknięcie, takie, uwaga prawda, że słychać? nie wiem, czy słychać. to już bardzo z bliska, ale normalnie tu leży, to słychać, tak, możemy zrobić jakiś tam eksperyment, różne dźwięki na przykład, czekajcie, co to może być co to jest za dźwięk? Nie wiem, czy było słychać. Ciekawe, było słychać? Co to był za dźwięk? Co to, był? to teraz dźwięk. Jaki tu może być dźwięk? Dźwięk zażynanego chomika. Nie, ja to na końcu. Będzie dźwięk. O, może to słać? Ja chyba nie. No? Ej, nie, ja to ja nawet normalnie nie słyszę. No to miał być dźwięk tykania wskazówek zegara. Ale to taki mały zegarek. To go może nie być słychać. No, no, no. To nie wiem. Nie mam dźwięków pod ręką. Jestem nieprzygotowany do tego odcinka. Ah, no, tu jest chyba dźwięk, będzie. O! Jest dźwięk, uwaga, taki dźwięk. I co to było? Jeszcze raz. I co to było? To było pudełko. Nie znasz. Zamknąłem się. Nie? A teraz, co to będzie za dźwięk? Kiedyś umiałem zagrać na tym, yy, chyba hej, jak już ten na oszedł? A dobra, wystarczy. A dalej to leci już tak z górki. No. Hej, a nie macie tak... E, na przykład, przypomniałem sobie teraz, że jak się słucha gościa w radiu czy tam w telewizji, to oni, czasem niektórzy tak oddychają. Na przykład, tak, tak. Dzień dobry państwu. Chciałem państwu powiedzieć dziś o mojej żonie i tak sobie opowiadałem i te różne takie przerwniki A po którzy... <słuch> <słuch> takie różne, takie już mniej przyjemne, nie, bo takie gastryczne, fizjologiczne. A czasem ktoś tak przełknie ślinę głośno. Chociaż ja nie umiem tego. Nie, to to nie by. Czekajcie. Nie, ja nie umiem. Nie umiem tak. W ogóle zapomniałem. A kiedyś tak, ja tak głośno połykałem, połykałem tak głośno, że sam jego, samego mnie to denerwowało. Może nie było tak strasznie gościał, a mnie to irytowało, a jak to mnie irytuje, w innych to w sobie mnie samym też irytuje, więc ja się oduczyłem sam celowo połykać i połykam se teraz tak cichutko, tak jak to Lord yy, na Lorda przystało, ale wtedy nie byłem Lordem jeszcze, teraz dopiero jest Baronem. Valo, Baronem. Tutaj chciałem wyjaśnić nieporozumienie, bo Lord to jest inny tytuł, co prawda, niż Baron, ale do Barona się tradycyjnie zwraca per Lord. To no, już mówiłem to będę mówił jeszcze, bo ja... Czemu nie? Jak już jestem tym baronem. No więc y, żegna was baron chyba. Coś, gdzieś tutaj coś miałem jeszcze. Nie, nie, to nie. A to słać? Nie. Ja mogłem się nie golić, to by było głośniej słuchajcie. Ale dobrze, to ja dziękuję państwu za uwagę bardzo i zapraszam do oglądania se komiksów i do komentarzów. Bo... Teraz komiksy zrobiłem osobno. A, no właśnie, na stronie są, już można łatwo zgadnąć jak jej, bo mówiłem, jaki będzie. komiks.nieprofesjonalny.com Znowu. A to co jest? To dźwięk? To jest dźwięk ptaszków. Ptaszków. To telefon był, oczywiście. No, więc komiks.nieprofesjonalny.com to ten sam komiks, który jest na stronie www.completenprofesjonalny.com Ale teraz można komentarze pisać! Piszcie tam komentarze! Komentarzujcie tam! Ludzie! Piszcie komentarze! Czemu ja się tak wydzieram ostatnio? Piszcie komentarze! Nie wiem, głupieję od tego wszystkiego. Mam wszystko gdzieś już troszkę powoli, że mi zaczyna walić. Wszystko mnie walić zaczyna. Zwłaszcza policja. Ale to tylko wtedy, jak pójdę na pikietę albo coś. Nie, nie waliła mnie jeszcze policja kiedyś pewnie będzie, może ja kiedyś walnę policję, kto to wie jakie życie, raz cię walą, raz ty walisz o waleniu, kiedy indziej będzie yy, w jakimś przyrodniczym programie może o oceoznawczym, to ja dziękuję bardzo, był Martin Lechowicz i nie zna... chodzi o to, żeby teraz te zaległe poprzednie archiwalne komiksy bo teraz je można oglądać, żeby móc te komiksy sobie przejrzeć jeszcze raz i się zobaczyć czy są fajne i piszcie w komentarzu pod wszystkimi. Wpiszcie pod wszystkimi komentarzami. Pod wszystkimi odcinkami piszcie, który jest fajny, a który jest niefajny, bo dzięki temu ja będę wiedział, co się komu podoba, a co się komu nie podoba i ci, co rysują też i będziemy wymyślać następne rzeczy i będzie się działo i będą nowe programy i nowe żony będą i wszystko będzie i nowe prezerwatywy i więcej masturbacji i... i czy coś tam. Dobrze, dobra. Do, dziękuję bardzo, bransu mówił Martin Lechowicz, który yy, czuje, że żyje, bo się zrobił 21 stopni, dzisiaj jest dopiero 24 września 2010 rok, powinno być zimno. Dobranoc? Komentarze piszcie tu, teraz, teraz, pod odcinkiem i pod komiksami www.competitianprofessional.com